Słuchajcie audycji Masz 3 życia w akademickim Radi Luz na 91 i6FM i dzisiaj troszeczkę niestandardowo. Na początku wiadomo przywitanie przy mikrofonach są Kamil Mazur. Mateusz Gasiński, Miłosz Szymczak, a realizuje nas Gosia Killer. A dlatego niestandardowo bo nie zaczynamy od newsów, tylko od tematów. No to też są newsy. No, tak? w sumie, ale taki co bardziej tak? gorący towar, czyli premiery październikowe. Tak, bo kończy się co to jest za miesiąc? Tak? Wrzesień. Wrzesień, tak właśnie. Tak? No i mamy październik właściwie zaraz, no więc w październiku, czy coś powinno się zacząć dziać w październiku, no bo to już się zaczyna, ponad już sedem świąteczny się zaczyna, słyszałem, że w niektórych radach już grałem świąteczne przeboje więc no, takie, takie mam info, takie mam newsy, no ale co wychodzi, no, mamy jakieś tutaj No dla mnie przede wszystkim kąski. czekam na 13 października na premierę dodatku do Wiedźmina, pod tytułem Serce z Kamienia, który będzie opowiadało, to jakby doda do, do podstawowej części gry, do Geralta z Rivii, do Wiedźmina nowe tam potwory, nowe bronie, nowe questy i przy, przede wszystkim cała linia fabularna będzie się skupa, skupiała na takim zbójeckim gronie, gdzie w naszym zdaniem będzie wy, wyeliminowanie głównego ich jakby herszta bandy. Więc Wiedźmin, na e, gigon Serce kamienia 13 października. Tak, jeżeli ktoś nie, nie ma jak, nie ma, już nie może się doczekać najnowszego Fallouta, bo to jeszcze nie w tym miesiącu przyszłym, to jeszcze Fallout Anthology wyjdzie, zaraz drugiego października, więc będzie można zobaczyć, przypomnieć sobie co się działo. E, coś jeszcze tam? Rock Band? O tym co się ukaże na konsolę Nintendo, mhm. bo tego jest bardzo mało, więc to zrobię praktycznie w minutę, mianowicie na Wii U jedyny taki tytuł, który wydaje mi się warty uwagi to E, Guitar Hero Live. E, oni w przeciwieństwie do Rockbanda. Band Rockband wypuścił swoją grę tylko na konsolach nowej generacji. E, Guitar Hero ukaże się na konsolach starej generacji, nowej generacji, włącznie z Wii U. Czekaj, czekaj czyli do, do której generacji zaliczasz Wii U? Wii e, oczywiście należy do generacji tej co PlayStation 4 i no tak. Xbox One. No, ale Gdzie to jest Rockband, tak? To jest Rockband, Bez Rockband e, nie, to jest Guitar Hero Live. A. Tak, bo, bo rok Band się wypiął, on wyjdzie i Gita Hero Life wyjdzie 23 października u nas w Europie a jeśli chodzi o 3DS-a to są dwa tytuły mniej może istotny dla mnie już przynajmniej to jest Animal Crossing Happy Home Designer 2 października i drugi tytuł to Zelda Triforce Heroes 23 października no to już podobno to brzmi jest poważnie. coś cieka ciekawszego chociaż nie jest to taki typowy przedstawiciel Zeldy, jeśli można tak to nazwać to jest gra trochę innego typu tak. Na, na konsolę przychodzi kilka gier, które już były dostępne na, e, na PC e, Przynajmniej tak mi się to rzuciło w oczy, bo Elite Dangerous się pojawia na Xbox One. Na e, PlayStation 4 pojawia się The Talos Principle. Bardzo dobrej jakiejś o niej mówiłem. E, czy to się jeszcze mamy takiego Assassin's Creed Syndicate? Właśnie, 23 również, tak samo jak Zelda. Nowa odsłona, 8 już serii Assassinów które teraz przenosi nas do Anglii, do Londynu w czasie rewolucji przemysłowej. I tutaj z kolei stajemy też jakby bohaterem głównego gangu. by nie mogli zarówno sterować naszym właśnie Formą męską, a także jakby jego siostrą bliźniaczką formą żeńską. Więc Czyli mamy taka różnorodność. Dwóch, mamy, i dwóch bohaterów, mamy dwóch bohaterów w jednej grze, tak rozumiem, to taka jest idea. tylko oni się różnią czymś, czymś poza jakby wyglądem, czy coś się dzieje. To to nie wiem jeszcze nie pamiętam. E e była właśnie tam taka kwestia, że są inne trochę sposoby grania, bo, że jest bardziej Brute Force, jeżeli chodzi o naszego tutaj gentlemana, a jeżeli chodzi o naszą panią, to ona tak właśnie bardziej subtelne metody preferuje. O, no takie, takie było, były, widziałem gdzieś porównania. Jest też kilka dodatków do gier. Civilization Beyond Earth, czyli ta kosmiczna cywilizacja, Rising Tide Expansion, czyli dodatek, który rozszerza powiedzmy to, co było w oryginalnej grze. Do tego mamy... Co ja tu widzę? Halo 5. Guardians. Tak, to jest ekskluzywna na Xboxa jak zawsze, tym razem na Xboxa One. Piątka część... Halo, no to to jest coś na pewno wartego uwagi dla tych, którzy Xboxa oczywiście posiadają, bo inni gracze raczej nie będą mogli w niego pograć. Z tych gier większych jeszcze to warto wspomnieć o Tonym Hawk'u 5. To jest gra, która początkowo no, wzbudziła we wszystkich nadzieję, ale ostatecznie chyba wydaje się, że nie będzie niczym nowym, niczym rewolucyjnym i chyba nie będzie tym samym fajnym Hawkiem jak kiedyś. To wyjdzie na konsolę PlayStation 4 i Xbox One 2 października już. Z tych nowych tytułów to jeszcze, aha, wspomniałem o tym rok będzie, który wyjdzie na y, konsole nowej generacji, Ta, tylko je, 6 października. A jeżeli mówimy o takich właśnie kolejnych, y, jakby tosiemcach, powiedzmy, że kolejny ten, WWE 2K 2016, no, to jest taka bijatyka właściwie, nie? Tylko to jest, ten, to taka nie, nie jak y, y, y, nie kombat czy coś, tylko to jest... W ringu, no w ringu. Według zasad sędzia jest. No, jest to takie... i no, realne. T... Rzecz ciekawa, jeżeli ktoś lubi, no to na pewno to tutaj e, sprawdzę. No i tydzień temu wspominaliśmy, że wyjdzie w październiku też 13 dokładnie, e, gra Minecraft Story Mode, czyli gra od Telltale Games, którzy postanowili przekuć Minecrafta na coś fabularnego. Hmm? Można sobie zobaczyć, tak. E... Coś jeszcze takiego widzę, istotnego jest? Nic bardziej istotnego już nie wychodzi, chociaż... No, ja widzę na przykład no fajną górę, która się pojawia w końcu na PS4 i wita Super Meat Boy. Tak, to jest parę takich starych tytułów, które wychodzą na konsolę nowej generacji, ale nazywanie ich premierami to jest trochę może na wyrost moim zdaniem, bo też można powiedzieć, że y, ukaże się na y, nowych konsolach y, Shovel Knight na PS4 wyjdziesz light, czyli taki bardzo retro platformer. No to to już trochę już z nami jest. Ile to? Rok ponad okay. będzie? No, nawet dłużej, jeśli y, się nie mylę. Ale to by było w sumie z tych ważnych no, pewnych. No, tak. Ale warto zauważyć, że już jest trochę tego więcej niż latem. Bo tak, tak. Ale no i tak najlepsze, najlepsze jeszcze przed nami. Chwilę, chwilę trzeba przed czekać. Nami. Przed nami. Trzeba czekać na właśnie początek, początek grudnia. Koniec. właściwie cały listopad, bo tam jest dużo ich, Ale może o tym powiem wam za miesiąc. Coś jeszcze? Nie, na no to... Jeszcze, nie, no to ci... jeszcze jedna taka ważna... Może tak, wspomnimy teraz i wspomnimy na końcu no, Od oczywiście. przyszłego tygodnia Nowa rąbówka w Radio's. Tak, nowa rąbówka w Radio's, więc będziemy zaczynać trochę później Będzie to godzina 18, nie 17 jak do tej pory Ale poza tym wszystko, więc Dla osób, które nas słuchają trochę, to tak Jest powrót do starych dobrych czasów, tak? Tak, kiedyś to była godzina 18, wracamy do korzeni Można tak, powiedzieć. Tak, 18, ale no to jeszcze przypomnimy wam Następnym razem a tymczasem no, wyjmujemy nasze kartki z newsami powiedzmy mniej związanymi z premierami, ale o tym za chwilę. Akademicki radiolus na 91,6 fm i na tych właśnie falach masz życia, czyli audycja o grach komputerowych. I właśnie na temat tych gier komputerowych tutaj mamy takich dwóch gentlemanów, a mają pełne ręce newsów dla was, jeden ma. 100 kartek, drugi kupę zakładek w swoim kąpie. E, ja tylko widzę iksiki, więc jest gęsto. E, co za nas macie? Ja pierwszy zacznę. Od Dawaj. najważniejszego newsu po prostu tego tygodnia. Tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że zapowiadana jest beta nowego Star Warsa, to tak już wiemy dokładnie, kiedy to będzie. E, w weekend, taki przedłużony weekend od 8 do 12 października będzie mógł każdy z nas, nie tylko te osoby, które zakupiły priorter order właśnie w Star Wars Battlefront, przetestować, zobaczyć, czy im ta gra się podoba. I ewentualnie znaleźć jakieś właśnie bugi, błędy, coś co twórców ucieszy i zobaczy, czy przepustowość serwerów da radę. A to może być chyba naj, naj, największy problem, jeśli chodzi o tę grę. Okej, okay, ja z kolei mam informację o tym, że Microsoft w swojej najnowszej łatce usuwa um, z Windowsów obsługę takiego programu Disk. To dotyczy Windowsów chyba od siódemki w górę. Od w górę. Od w górę, to wizy. mamy jeszcze wcześniej. I Disk to jak większości z was, w sensie Dzisiaj mało się używa tych płyt CD, ale kiedyś to jednak e, to była Główny podstawa. nośnik. Główny nośnik. E, I disk to jest jeden z systemów zabezpieczeń e, gier, tych oryginalnych, e, w ten sposób, że po prostu musi być płyta w napędzie podczas e, uruchamiania gry. E, I ten system właśnie jest wyłączany przez Windowsa, przez co nie będzie można zagrać w niektóre tytuły, które mamy właśnie na płycie Bo te cyfrowe wersje, wiadomo, nie mają e, zabezpieczenia Więc nie potrzebują tego A tutaj na przykład stracimy dostęp do takich gier Jak Heroes of Might and Magic 5 Call of Juarez, na przykład e, Nasze polskie e, Czy Fal nawet Crysis Fallout widziałem, którego tam To chyba widziałem Fallout chyba 3 To no, ja pamiętam, możliwe, no e, Tak, no e, Ja mam taką, jeżeli chodzi o wyłączanie opcji I tak dalej, czy ucinanie niektórych rzeczy e, Jest informacja, że Black Ops 3 Call of Duty na Xbox 360, przepraszam, i PS3 e, nie będzie miało kampanii. E, wersje na nowy Gen będą miały kampanię, ale niestety st stara generacja konsol widocznie jest już tak mało wydajna, że musieli obciąć kampanię. Albo kolejnym po prostu śruba, żeby dokręcić ludziom, że przy, przy, musicie się przesiąść już na naszą generację. Coraz więcej tracicie. Też jest tak a propos właśnie konsol nowej generacji, to ja chciałem powiedzieć, że Fallout 4 zapcha dyski na Xbox One, bo będzie on 6 razy większy niż New Vegas. Mnie zajmował 28 giga miejsca. No to jest I sporo. to jest sporo. Chociaż jak porównują Wiedźmina najnowszego, który zajmuje 31 giga, to jest jeszcze troszkę więcej. A te gry będą, no bądź co bądź konkurują między sobą. Orientujecie się może ile te dyski mają w Xbox, tak, że 28 gigabajtów to jest dla niego dużo? Mm, ale dyski twarde, bo to chodzi o dysk tak, twardy, bo... Tak, tak, No, no chyba nie o płytę... No nie, choć to tam jest pół, pół jest, jest pół giga z tego co kojarzę. Pół, tera przepraszam. Półtera, jest. no to jeszcze sporo. Ja z kolei mam informację o Minecraftie. Już mówiliśmy o tym, że wyjdzie gra popularna na, na temat Minecrafta Natomiast e, było tak, że kiedy Minecrafta sprzedano Microsoftowi To Notch, czyli twórca Minecrafta bardzo się obraził, w ogóle się wypiął W sensie, e, może nie w ten sposób, no bo przecież e, sam do tego doprowadził chyba, żeby sprzedać tę chwilę, tak mi się wydaje e, Ale zrezygnował wtedy z wersji obsługującej Oculus Rift'a Powiedział, że on już nie będzie robił tej wersji, bo to już nie jego gra i go tu nie obchodzi Ale okaże się, że jednak wersja Minecrafta na Oculus Rift'a wyjdzie i, na, I to będzie wersja nie ta, którą znamy aktualnie, tylko będzie się nazywała chyba Windows 10 Edition. Czyli na, na C pisana, z tego co czytałem. O, czyli bo to na jest... czymś fajniejszym od Javy. Znaczy, tak, bo to jest kwestia tego, że ta wersja jest chyba wersją mobilną, przykonwertowaną na, na właśnie na PC-a. Jest właśnie na czym innym pisana, co, przez co no większość modów, właściwie wszystkie mody, które są pisane pod Java no przestają działać w tym momencie, więc no, jest to takie e, trochę dziwne. Jeżeli mówimy będzie... wspierać Oculus Tak, jeżeli mówimy o Oculusie właśnie, Oculus ogłosił e, taką akcję albo taki program, e, który pozwoli m, twórcom e, sprzętu komputerowego na dostanie na swoim sprzęcie nowym, które będą robili, e, taką nalepkę czy taki emblemat Oculus Ready. E, I to będzie znaczyło, że dany sprzęt jest w stanie uciągnąć okulusę. Jest to taki znaczek, że ten sprzęt będzie w stanie ogarnąć okulusa. Czyli te dwa ekrany w rozdzielczości, ileś tam, ileś tam wyświetlane na raz na, dla różnych oczu, tak? tak i, jest... i całość jest powiedziana, że naj, najtańszy taki sprzęt 1000 dolarów ma kosztować, więc no, jednak nie jest to prosta zabawka. Chodzi samo sam komputer, czyli do tego trzeba tak, okulusa. No i te rzeczy, które będą miały taką emblemat, prawdopodobnie będzie można jeszcze w bundlu z okulusem kupić, więc jeżeli ktoś się znawia, czy teraz kompa sobie składać, żeby czekać na Oculus'a, czy tak dalej, czy lepiej poczekać. Jestem ciekaw, czy się ukażą te Steambox'y na przykład obsługujące Oculus'a. No prawdopodobnie część z nich tak, ale yy, no i przy okazji do tego tutaj pokazano, co jest potrzebne do ogarnięcia Oculus'a, więc yy, to jest tak, 8 GB to widzieliśmy, yy, trochę podskoczył procesor Intel i5 4590, czyli to jest już yy, jedna z mocniejszych i piątek. no i Nvidia GTX 970 albo AMD 290 albo jakiś ekwiwalent. Więc to są no mocne sprzęty, ale no i, i trzeba mieć USB-K 3.0 jeszcze. No więc... to potrzeba. No więc tak, taka jest opcja na to, no ale to zobaczymy, bo w przyszłym roku się dopiero ten okulus pojawia. Ja z kolei mam informację na przykład o tym, że na YouTubie ukazał się darmowy filmik, który nazywa się Gry wideo, archiwum wspomnień. I on polega na tym, że w nim pokazane jest troszkę tak pokrótce historia tego, jak w Polsce wyglądał rynek gier wideo, jak się grało kiedyś w Polsce. On trwa krótko, bo zaledwie tam to było, nie wiem, kilkanaście minut. Natomiast jest on też nakręcony na potrzeby... Narodowego Instytutu Audiowizualnego, więc to jest rzecz już poważna i która też y, trochę uświadamia ludzi, że jednak gry komputerowe to nie tylko gry wideo, to nie tylko y, zabawka, a jednak część kultury. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć, że Bioshock Pierwsza część właśnie zniknął z iOS-a, i tu jest cały problem istniejący, powiem, twórcy gry mają cały czas problemy z nowymi, jakby aktualiz aktualizacjami iOS-a. Gdy Apple zaktualizuje urządzenia, urządzenia wtedy gra nie jest kompatybilna i się po prostu wiesza, psuje, wysypuje, i to jest tak nagminne. Co aktualizacji był problem, że właśnie twórcy zdecydowali się na ściągnięcie w ogóle gry ze sklepu, i tu jest teraz problem, bo gracze mogą się poczuć oszukani, bo zapłacili za tą grę, a teraz nie mogą w nią grać a z kolei twórcy też mają problemy z wydawcą programowania, ciągle. Zobaczymy jak cała sprawa się rozwiąże. Dla osób, które mają powiedzmy high telefony w Samsunga, mówimy to Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge Plus, S6, S6 Edge. Dodatkowy taki patent, który można do tego przepić czyli Gear VR. Czyli Samsungowa wersja Oculusa, tak? która obsług, używa telefonu jako wyświetlacza, będzie lżejszy i będzie tańszy. Za 99 dolarów będzie można to dostać. No i będzie już za. tutaj podana jest data przed Black Friday Black, Black Friday wy listopadzie, czyli taka, taka świąteczna wyprzedaż powiedzmy w, w USA więc mówię, przed świętami powinno być coś takiego, jeżeli ktoś akurat tego typu telefon ma, no to będzie mógł powiedzmy niedużo większym nakładem do tego sobie jeszcze zorganizować headset do wirtualnej rzeczywistości. Jeszcze jedna rzecz sprzętowa na koniec, mianowicie szef Sony Computer Entertainment yy, wiele z wywiadów stwierdził, że prawdopodobnie albo nawet bardzo prawdopodobnie nie będzie następcy dla PlayStation Vita jeśli to się okaże prawdą, to może być tak, że Nintendo będzie musiało jako jedyne na tym rynku działać, ponieważ ono jeszcze cały czas praktycznie wspiera swoje konsole serii 3DS. A wi wiadomo, że być może nowa konsola pod nazwą NX również będzie miała w sobie część y tę mobilną. Tak, no ale teraz też Nintendo przechodzi trochę w rynek mobilny, jeżeli chodzi o komórki, tak? Te Pokémony Go to coś jest. Tylko komórki najbardziej mordują teraz ten rynek handheldów. No i mają po prostu szansę. Tak, Telefonami. a no, jeżeli chodzi o mordowanie, no to mówimy o trupach, to też Dying Light, yy, czyli twórcy tej gry ogłosili, że w najnowszym dodatku czy coś będą, będzie opuszczone, mm, opuszczony pocztak. poczta. Poczta, pocztowy. Tak, no ale jak wiadomo na poczcie są listy. No i skąd te listy można wziąć? No i to tak, raz, że to jest takie dość powiedzmy trwane, a dwa, że całkiem ciekawe, no bo yy, twórcy zwrócili się do wszystkich ludzi na świecie żeby im wysyłali listy, czy tam pisali do nich listy i co ciekawsze, znajdą się w grze. Tak, to mają być listy, które piszą ludzie znajdujący się w tej strefie kwarantanny, zarażą, tego zakażenia zombie i tak dalej, w mieście Hardan, więc y, można trochę powymyślać, łowić się wyobraźnią i napisać coś, co się spodoba twórcom i zostanie umieszczone w grze, jako jeden z listów. No i prawdopodobnie będziemy też wtedy na końcu Napisów, jeśli napisze. nie z podpisaniem w liście na przykład. No więc no jest to taki ciekawy, fakt, jeżeli macie jakąś taką smykałkę do pisania listów yy, z miasta, które jest oblężone przez zombie, no to możecie spędzić. Jedna uwaga, musi być w języku angielskim, niestety. No niestety. Znaczy, niestety, podej podejrzewam, że jak będzie naprawdę dobry list, to nawet w języku oryginalnym się znajdzie tylko po to, żeby był smaczek. Żeby ludzie się potem doszukiwali, tłumaczyli, żeby było takie, wiesz, trochę tajemnicy. Może tak. Może się coś znajdzie, ale no nie spróbujcie, więc... Okej, okay, a za chwilę wam powiemy jeszcze o, y o tym, jak graliśmy w dwa różne tytuły. Ja na przykład grałem w Super Mario Maker. Coś tam tworzyłeś, czy bardziej grałeś? Grałeś, tworzyłeś? Pół na pół. To tak, są ja, proporcje takie... A ja, ja miałem w takie tyślałem. dywagacje filozoficzne na temat istoty istnienia w platformówce, więc było też ciekawie. Okej, okay, ale to za chwilę. Na życie. Przypominam, że słuchacie audycji Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM i przechodzimy teraz do pierwszej recenzji gry w dzisiejszej naszej audycji. Wieżak jakiś, tak? Tak, to jest jeszcze gra z tego miesiąca, więc jest zmieściłem. Gorąca. Gorąca. Ja chciałem kupić w ogóle ją w dniu premiery, ale wszystkie sklepy się powiedzmy wypsztykały w... Po prostu ludzie wzięli je z półek, z Nie, po prostu mi chodziło o tę wersję z figurką Amiibo, więc może dlatego ta zwykła wersja tak. była dostępna. Chodzi o tytuł Super Mario Maker. On był zapowiadany już dość dawno temu, a że Zmieni była. Zdanie mu nazwę jeszcze. Tak, a że w tym roku Mario obchodzi swoje 30-lecie, i w ogóle parę dni temu Nintendo obchodziło swoje 126-lecie. Lowo, wow. przepraszam, stosowałeś jeszcze 6 lat. Tak tak. Oni istnieją duże komputery. No tak, no bo oni kiedyś zaczęli się od tego, że karty robili tak, no. jakiejś takiej specyficznej gry. E, I z tych wielu okazji, powiedzmy się ponakładało, wyszło Super Mario Maker, czyli gra, której oczywiście można zagrać w Mario, ale e, jej drugą taką ideą jest samodzielne tworzenie poziomów do Mario. I teoretycznie jest to tworzenie poziomów, a w praktyce się okazuje, że to tak naprawdę niektórzy tworzą całkiem nowe gry. E, w tej samej, w tej grze, bo ponieważ... Mm, nie jest to tak, że tworzymy poziomy do zwykłego starego Mario, a jest tak, że mamy dostęp do kilku środowisk z różnych wersji Mario, z Super Mario Bros, z tego na Nesa, z Super Mario Bros 3, gdzie już jest zupełnie trochę inna grafika, gdzie występuje taki Mario Shop Pracz w takiej wersji Mario występuje nawet... Tanuki Mario. Tak, dokładnie, Tanuki Mario, to jest ten taki, to nie jest nawet Shop, tylko to jest... To jest Shop czy nie jest shop to zwierzę Tanuki? Mm, to jest Raccoon Dog po angielsku, dog. więc to jest chyba pies, co wygląda jak shop, albo w drugą stronę i to jest, to jest japońskie, japońskie zwierzę. Tak. Japońskie zwierzę to taki maskotka często, taki misiaczek. E, poza tym e, można też skorzystać e, z elementów, które się pojawiały w Super Mario e, No właśnie, U. Tak, ale no, no, w tym najnowszym Najnowszym Mario, na U, tak, tak. takim co wygląda jak 3D, ale jest 2D. No. Tak, więc z tych wszystkich środowisk muszą korzystać, aby złożyć własne poziomy Mario które rysujemy na naszym gamepadzie od Wii. To wygodna rzecz. Na tak, więc okazji. tak naprawdę w tę grę można grać bez telewizora. To jest fajne. Można te opcje skorzystać z tego, że tylko wszystko mamy na... No to w każdą nie. grę na się. Nie no, jest część gier, które umożliwiają po prostu takie coś. No są gry, które musisz mieć na ekran. Nie? Na przykład Splatoon. Nie zagrasz w bez telewizora. W dwie osoby zagrać. Jak grać dwuosobowy tryb, jedna osoba ma padaj i ma telewizor, druga osoba ma... Tak, ale no. ja mówię cały czas, no tak, tak, że tak. tak, więc ten tryb budowania. Możemy z bardzo wielu rzeczy, możemy je bardzo dziwnie ułożyć, no plus oczywiście są takie rzeczy, których nigdy nie, nie było w żadnym z Mario, bo możemy na przykład e, zamienić głównego bohatera na e, Linka z Zeldy, albo na przykład na... E... Zeldę z Linka, tak? <laughs> Albo na przykład na, jak one się nazywają, te Squid Kit, tak? Z, ze Splatoon'a nawet. Squidlingi, tak? Tak, z, z, Inklingi, o. Inklingi, tak jak się eee, teraz, teraz mam takie pytanie do ciebie. Czy jakby ilość rzeczy, jakie można się tylko ogranicza do platformówek, czy to jest jakoś bardziej... No tak, to się ogranicza cały czas do gry platformowej, dwuwymiarowej. Eee przy czym możemy naprawdę bardzo w tej grze namieszać bardzo różne elementy powrzucać i bardzo urozmaicić rozgrywkę, bo same te postaci które możemy zmieniać naszego Mario to na właśnie w Inklinga, one mają różne umiejętności eee, na przykład Link bardzo wysoko podskakuje i tam uderza bodajże nie pamiętam, już z włóczni, czy czegoś, nie pamiętam czego on... on musi mieć miecz, albo łuk ma no, miecz mam przy sobie, ale nie Miech, pamiętam coś miał specyficzną broń przy sobie natomiast a, jeszcze mógł mieć Gana, taki na łańcuchu hak. Właśnie nie grałem nigdy w żadną część To, to właśnie wymienia, może coś trafię Ale to nie, to nie pamiętam, ale dwa razy tylko grałem I jest tak, to jest jedna rzecz, budujemy tak? Przy czym możemy Różne efekty dźwiękowe wrzucać na planszy Takie o odskryptowane, bo w specyficznym miejscu Może się jakiś dźwięk wydarzyć Różne sk zawartości skrzynek i tak, dalej, i tak dalej To jest ta pierwsza część A druga część to oczywiście granie Gramy w swoje poziomy, gramy w poziomy przygotowane przez Nintendo I gramy w poziomy, które są Przygotowane przez całą społeczność graczy Każdy gracz ma na początku możliwość z uploadowania, powiedzmy, na serwery 10 własnych poziomów. Jeżeli chcemy mieć ich więcej, to musimy, muszą się te poziomy spodobać, bo poziomom można przyznawać gwiazdki, jeżeli nam się podobają i za te gwiazdki możemy potem zwiększać sobie to, to Bo tak, jeżeli mówisz o takie właśnie tworzeniu własnych planów, najbardziej mi się tutaj kojarzy gra pod tytułem... Yy, kurde. W każdym razie na PlayStation była, biegało się takim sakbojem. Yy nazwa mi wleciała, to jest ta gra też właśnie była stworzona pod ideą e, tworzenia, tworzenia, mm. że dużo właśnie było e, plansz, ale tam pamiętam, że nie, nie tylko się dało planszówki tworzyć, e, tylko się dało na przykład jakieś takie... Wy, znaczy pla, tak, platformówki, e, ale na przykład można było stworzyć wyścigi takie, że z, z góry, jakby całość jechała się do góry i się ścigała, czy, czy to jakby tutaj też jest taka nie, opcja... Nie, jest to to troszkę ten edytor jest troszkę ograniczony, mamy już z góry założone, że poziom idzie od lewej do prawej, się przesuwa. Możemy robić takie podlokacje, na przykład właśnie, jak chodzimy do rury i mamy takie małe komnaty, ale to wszystko jednak ogranicza nam styl rozgrywki, chociaż niektórzy próbują kombinować, bo jest bardzo dużo poziomów. To jest czasami denerwujące, czasami jest fajne, bo jest dużo poziomów e, takich, które się nazywają nic nie, nie dotykaj, nic nie wciskaj, sieć i oglądaj. Czyli, Aha, czyli same się grają, tak? Same się grają, po prostu w coś uderza, on się o, o coś odbija i tak przez może nawet minutę tak, oglądać jakiś taki popularna film. Popularna rzecz w, w Japonii była. Ja mówiłem, że du Big Planet i jakby Filmacjach. To Aha. jest tak właśnie play, wersja PlayStation, zrób to sam. Microsoft ma chyba Project Spark, ale to się chyba nie przyjęło. No i zobaczymy, jak tutaj w Marium No Tak Mario, bo są, naprawdę poziom jest bardzo różny tych plansz i warto sobie oczywiście sortować. Są takie opcje, sortować je po tym jak są popularne, jaką ma, e, mają przechadzalność. E, one mają w procentach, ile osób ukończyło te planże na przykład. A, czyli od osób, które włączyły, to ile osób wyszło wcześniej, tak? Tak. I. i... A ja mam takie pytanie, jak widzisz, te poziomy, które są stworzone przez Nintendo, to ty, czy ty przez ten swój edytor mógłbyś stworzyć taką samą mapę, czy to są jakieś ograniczenia... Nie, nie. To wszystko, co jest stworzone, możemy powtórzyć. Nie ma takiego czegoś, że dostajemy coś... Czyli yy. tak naprawdę twórcy, sam producent, to nie, nie miał jakiejś większej grupy Można powiedzieć, że producent stworzył te poziomy w tej grze po prostu. Tak, aha, w taki sposób. Więc nie ma y, takich rzeczy. Nie ma takiej kampanii jakoby też oddzielnej. Nie jest to gra, znaczy gra offlineowa typowo. Musimy w to poziomy, sobie te poziomy ściągać, i tak dalej, tak dalej. Przy czym też y, ograniczenie jest takie, że na początku mamy bardzo mało, mało elementów do układania poziomów. Je dostajemy na przykład y, długo budując różne poziomy. Gra po prostu patrzy, jak długo się zajmuje budowaniem i nam dodaje jakieś rzeczy po drodze. Plus to, że możemy korzystać z figurek Amiibo i nimi sobie niektóre rzeczy w edytorze udostępnia. Aha, i teraz pytanie. Czy da się te rzeczy inaczej udostępnić, czy trzeba mieć tego Amiibosa? Pracicie, tego nie sprawdzałem, wydaje mi się, ambosar. że trzeba mieć niektórych Ale ambosar. co to są za rzeczy? Yy, Pójdź, z tego przerzy. względu chyba to są większości postaci właśnie. Przyklejasz Mario i co dostajesz? Dostajesz Mario. Na przykład przyklejasz Inklinga i dostajesz tego Inklinga, który, którego się A, można i, zamienić. Ale na przykład jak grasz w planszę czyjąś, to ten Inkling... Nie, byłeś... to jest niezmagane akurat. Właśnie to... Tam... Czyli nie, mówię, jeżeli ktoś miał inklinga i zrobił planszę, w tak, której gra się nie to my inklingę, im grać. Tak. To jest bez problemu. No to... to. Są takie plansze, gdzie konieczna jest dana postać, żeby ją przejść. Bo na przykład to jest taki długi Mario, który wysoko skacze, albo, ale się nie mieści potem w innych miejscach, tak? I to by było w sumie. To by całą tę grę podsumowywało. I taka piaskownica. Piaskownica z takimi też trybami, że mamy ten Mario Challenge, bo 100 Mario Challenge, czyli e, mamy 100 żyć, musimy przejść ileś tam poziomów na tych życiach. W większości to się udaje, ale są takie poziomy, które można grać w nieskończoność. Naprawdę, w internecie przeprawiają różne spekulacje różne informacje na temat różnych poziomów, które są mega trudne, mega takie przypominające nam te stare Mario. No i tak, no ja według mnie to jest taka gra, która będzie żyła dopóty, dopóki ludzie będą zainteresowani tworzeniem do nich plansz i graniem w te plany. Myślę, że tak. tak. Jedyny taki bardzo duży minus jest taki, że nie można tworzyć kampanii. Ja bym chciał stworzyć na przykład całe swoje nowe Mario, na przykład Super Mario Bros. 8, 8 Półtora światów. czy coś, tak. że w tym starym klimacie i taka kampania ze światami, tego się nie da, ma, możemy tworzyć tylko pojedyncze poziomy. Chociaż jeżeli je ponazywamy tak po kolei, to ktoś może wpaść na to, żeby w nie po kolei zagrać. No ale to na pewno nie będzie y, liczba punktów taka sama wtedy. No tak, to, wtedy, nie ale tak, to No, Znaczy ja zastanawiam się, czy właśnie nie zostanie stworzona taka opcja dla nie niedługo, Być bo może. Czekam Ninten na Nintendo ma taką akcję, że rzeczywiście oni wydają grę, a potem dodają trochę tak, do nich rzeczy. Tak, jak z Platunem, który tak naprawdę jest. połowa gry doszła w, od czasu premiery, więc... I tak, no i mamy nadzieję, że to też będzie się ciągnęło. E, no i co, jeżeli lubicie Mario, no to tu jest więcej Mario i jakby... Nie można na Mario źle wyjść. Mario tak? do kwadratu albo, albo nawet do sześcianu, więc. Tak, no, no tam dużo sześcianów jest chyba. Bo jak już 3D wesz, to muszą być chrześcijanie. <grym> tak, są sześciany. E... Tyle, nie? Tak. Następna, ja polecam, tak. I za Następna i to gra też się z platformówką, tylko trochę inny ma klimat. Są 42 minuty, po godzinie 17. Wysłuchacie audycji Masz 3 Życia w akademickim Radiu na 91 na 6 FM. Przed chwilą opowiadaliśmy wam o grze platformowej, a praktycznie grze do tworzenia gier platformowych Super Mario Maker na Wii U. A teraz przyszedł czas na grę, która prawdopodobnie jest na pacjety, tak? No jest na wiele różnych platform. O, to platform. bardzo fajnie. Jest platformówką. Tak, też jest platformówką, tylko no myślę, że takie gry nie jesteś w stanie stworzyć w Mario Makerze. <śmiech> Niestety nie. E, gra się nazywa The Swapper. Jest od Face Palm Games. To są goście gdzieś z Islandii. Już na Wawrze. Tak. No i oczywiście jest też trochę, jest studio, które zrobiło porty na różnego rodzaju platformy. I teraz to jest Windows, MacOS, Linux, PlayStation 3, 4, Vita, Wii U i Xbox One. Być może to robili w Unity. Tam się da tak zrobić. Prawdopodobnie tak właśnie jest. E, ale co to jest zegra? No jest to platformówka, która jest platformówką no nie tyle zręcznościową, co platformówką jakby logiczną to są puzzle, które trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Yy, za każdym razem idea jest taka sama. Mamy planszę, na której jest jakaś przeszkoda. Jeżeli przejść przez tę przeszkodę, to w okolicznych powiedzmy, pomieszczeniach trzeba znaleźć jakieś takie orby, które dają nam dostęp do dalszej części plansz. No i mechanizm jest taki, że mamy taką broń, takie, takie, takie urządzenie właściwie, które tworzy kopię na, nas. Mamy do czterech kopii, Możemy stworzyć i te kopie robią dokładnie to, co my. Za pomocą myszki stawiamy tą kopię gdzieś w planszy i ona, jak my pójdziemy w lewo, ona pójdzie w lewo, jak my się popatrzymy w lewo, to ona popatrzy w lewo, jak, ona, jak my podskoczymy, ona podskoczy, dokładnie to samo zrobi. Pamiętam taką grę chyba nawet na Pegasusa, gdzie chodziły pingwinki. I się starowało właśnie jednym z pingwinów, i drugi robił to samo, tylko lustrzane odbicie robił. I trzeba było dojść do mety takim labiryntem, nie wiem, czy kojarzycie. Nie kojarzę. A to jest coś w tym stylu, co teraz mówisz? No trochę tak, no ale. I do tego, jakby plansze jakby są tak zorganizowane, że no, jest trochę przeszkód, że są mm, powiedzmy korytarze, które trzeba odpowiednio tu lawirować. Do tego jest kilka takich, yy, powiedzmy świateł, które nam uniemożliwiają strzelenie, powiedzmy, tym naszym y, klonem gdzieś tam, więc trzeba to jakoś umiejętnie obchodzić. No i, i to jest taka, że jeden z tych klonów jest nasz, znaczy jedna z tych, tych postaci, które tam się pojawiają jest nasza, a pozostałe to są, no, jakby takie, no, one nam kopiują ruchy, które my robimy, ale ten, to nasze urządzenie pozwala też jakby y, zamienić miejscami się z tym innym, powiedzmy, y, klonem i jakby stworzyć jako głównego, tego innego klona, nie? No i czemu ta gra jest interesująca? W trakcie gry, bo to też nie mogę tu za dużo powiedzieć, bo jednak to by tutaj zabawę zepsuło, ale Gra zaczyna się od tego, że jesteśmy w jakiejś kapsule ratunkowej i awaryjnie lądujemy na jakiejś planecie Wchodzimy sobie do tej, na tej planecie do, do jakiejś kopalni, takiej archeologicznej może, bo to tak excavation się nazywa, więc to jest jakiś taki odkrywka bardziej jak, jak kopalnia no i tam znajdujemy jakieś takie opuszczone laboratoria i tak dalej. Znajdujemy to nasze urządzenie, rozwiązujemy kilka powiedzmy tych zagadek i potem lądujemy na stacji kosmicznej, która również jest opuszczona, ale na której są też dziwne obiekty. Są to takie kamienie, które, jak się w trakcie rozgrywki dowiadujemy, są jakąś formą inteligencji. No i cała tutaj jakby raz, że, że te zagadki, które są są całkiem, całkiem zgrabnie zrobione, całkiem ciekawy mechanizm jest tej, tych rozwiązywania, tych zagadek Ale no, jest też taka, taka trochę może niepokojąca myśl Tak jak na przykład normalnie jakbym dostał taką grę z pikselowatą grafiką powiedzmy y, Która kopiu, ma, pozwala mi twoić kopię przeskakiwać między kopiami, to nie, nie zastanawiał mi się dużo, tak? tym przeszedł planszę i poleciał dalej, ale w tym momencie Mamy takie na przykład myśli, że mm, Gra poprzez albo komentarze, albo jakieś y, pamiętniki osób, które kiedyś tu były, zadaje nam pytanie, kim są te klony i co się dzieje z nimi dzieje, jak na przykład y, używamy takiego klona, żeby przeskoczyć na przepaścią. Jest taka, taka właśnie, taka taka tutaj jest z nami prowadzony dialog, albo taki jest nam narzucona trochę myśl, właśnie, że y, no bo jakby ten nasz człowieczek nie jest jakimś supermanem, więc skaczyć daleko nie może. No ale w momencie, kiedy my podskoczymy, no to jesteśmy w stanie stworzyć klona tam gdzieś daleko i przeskoczyć jakby świadomością do tego klona. Na tym nasz poprzedni koleś spada sobie w przepaść i w jakieś yy, niszczarki, spalacze na przykład, jest taka plansza. E, no i co? Czy, czy to tak dobrze jest, czy źle? To jest czy... humanitarne. No właśnie i to jest właśnie i, i przez całą tą grę, tak czytając te y, dzienniki, słuchając tych kamieni i po pewnym czasie jeszcze słuchając innych powiedzmy o, osób, które tam z nami biegają, albo obok nas, bo jeszcze raczej nie mamy z nimi tego do czynienia, no poznajemy historię tej stacji, e, historię tego odkrycia, które tam się wydarzyło i historię tej, tej maszynki, którą mamy i jest to coraz bardziej niepokojące, ale no, tak trochę już trudno mi mówić, żeby nie zdradzić nic takiego istotnego, ale mówię, no jest, jest ciekawy pomysł właśnie ze, ze względu na to połączenie Mechaniki gry, która jest no właściwie typowo taką e, logiczną, zręcznością, może nie zręcznością, ale logiczną, logicznym puzzlem, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zagadek, z takim tłem fabularnym, które raz, że doskonale opisuje mechanizm, a dwa, sprawę, że zastanawiamy się nad tym co robimy, a nie tak powiedzmy bezmyślnie trochę przestawiamy te ludziki, klonujemy, rzucamy ich w przepaści. Ja pamiętam, że taka stara gra Chrono Trigger w pewnym momencie wytykała nam akcje, które wykonaliśmy w przeszłości jeżeli zabiliśmy coś takiego negatywnego, to ona nam yy, to wytykała właśnie, pokazywała nam te sceny, nawet jakby to coś, coś z tego robiliśmy yy, i trochę się człowiekowi robiło głupio, że... Tak, tylko no tak, ale tutaj na przykład tu nie jest to, że, że gra nam yy, źle, źle zabiłeś tego ludzika, tylko, yy, a kto to właśnie tam był? Takie pytanie zadaję. Czy to na pewno był jakiś taki, czy można kogoś, kto wygląda tak jak my, kto robi to, co my, no tak bezkarnie zrzucać w przepaść albo sprawiać, że już będzie niepotrzebny. Nie? No to zgłaszam jeszcze, jak kiedyś ludzie zaczną być klonowani, to jakie prawa mają te klony na przykład? No, więc mówię, jest taki ciekawy. Ciekawa, ciekawa tutaj jest koncepcja, ciekawy jest pomysł na dialog, na narrację. E, klimat jest taki właśnie: jest, jest ciemno, bardzo ciemno, jest, jest, mamy latarkę, więc to nie jest tak, że wszystko jest widać bardzo ładnie. Są pomieszczenia, które są no, dość takie. Jest, jest klimatycznie. E, granie jest za długa, bo y, 7, 6, 7 godzin to jest tak, żeby ją przejść. E, ale według mnie jest to na tyle ciekawe, jakby ciekawy zabieg. Ten, ten taki właśnie Ta gra, jeżeli chodzi o Powiedzmy yy, historię I jeżeli ktoś lubi takie historie pozostawiać się, to myślę, że warto na to Spojrzeć, bo no jest je, To jest jedna z niewielu gier, w których ja za każdym razem Jak mam terminal To ja się przed nim zatrzymuję, klikam, żeby Zobaczyć co tam jest napisane Nie jest dużo takich gier, bo jednak wiem, w Większości moja przyklikuje wszystkie questy Ale tu się yy, no, si siadam i Patrzę, no nie jest to jak na taką krótką grę, może to nie jest tanie, ale myślę, że jakby ma więcej zawartości niż nie jedna dłuższa gra, która sztucznie wydłuża rozgrywkę. Tu wydaje mi się, że jest w sam raz tak, żeby raz sobie wieczorem usiąść, przejść grę i no, potem się chwilę pozastanowić. Więc ogólnie gra, e, e, tak nie. jak powiedziałeś, mimo że swoją cenę jednak trzyma, to warto zajrzeć, jeżeli... Albo lubią gry logiczne, albo gry, które zmuszają do refleksji, albo obydwie rzeczy na raz. Tak, więc mówię i też dostępność na, na właściwie wszelkie, wszelkie roz, różne platformy poza Xboxem 360 no jakby pozwala na no, spróbowanie tej gry, bo jest to naprawdę niezła rzecz. Gra The Swapper. The Swapper, tak, czyli podmieniać coś takiego. Podmieniać, okej. Okay. A my jeszcze może tylko przypomnijmy, że oprócz słuchania nas na antenie akademickiego Radia możecie nas znaleźć także na Facebooku. Facebook masz 3 życia i tak samo Facebook często skieruje was na serwis YouTube, na nasz kanał, gdzie zamieszczamy różne filmiki. Ostatnio weszła nowa seria, tak? To się nazywa Zadarmogra", Zadarmogram, nie? tak. Zadarmogram, tak. Tak jak Telegram, tak, tak Telegram za to Zadarmogram. A, tak, jest... To jest taka seria, w której będziemy się skupiać na Grak za darmo i czy właściwie one są za darmo, czy przypadkiem nie jest jakiś taki trik, żeby zacząć grać, a potem ale tutaj jest lepsza broń, więc spróbujcie tego, zapłaccie nam coś tam, coś tam. Eee, będzie to tak, jak, jak będzie z, z tego co wiem, będzie to co dwa tygodnie na zmianę z Alphabetem alfabetem gier. gier tak. tak, jeżeli jeszcze nie, nie zdecydowaliście się jaka najlepsza gra na D, albo najciekawsza gra na D, zajedzicie na naszego Facebooka, tam znajdziecie. Yy, posta, pod który można wpisać w komentarzu jaka jest najlepsza albo najbardziej istotna dla jakby rynku gier li, gra na literę D. No i my o niej po, w końcu opowiemy. To już chyba nie macie dużo czasu, bo... E, im się zbliża. Tak, bo to tydzień trwa głosowanie, tydzień trzeba, trzeba coś nagrać, tak? E, ale no to mówię, więc jeżeli macie jeszcze ochotę, zajrzyjcie tam. I ostatnia rzecz, że zmieniamy godzinę emisji na tą taką starą, czyli na 18 wieczorem w niedzielę. Tak, z, z, od, następnego tygodnia, od następnego tygodnia, 18 godzina, nie 17, 18 będziemy tu z Wami. E, audycja ma Trzy Życia. Tak jak byliśmy dzisiaj, czyli Miłosz Szczęczak, Kamil Mazur, Mateusz Gasiński. A audycja realizowała y, gościa Kilar i słyszymy się, jak mówiliśmy, za tydzień o 18. Do 8. usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć the no, no,